Wiktor Sobolewski jest specjalistą do spraw produktów dla profesjonalnych fotografów w firmie Nikon, pomysłodawcą i koordynatorem projektu fotoprawo.pl. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Proszę Państwa, <śmiech> pracuję w Nikonie z fotografami zawodowymi. To, że akurat z zawodowymi to nie znaczy, że to mi przesłania fakt, że to jest ułamek ludzi, którzy fotografują. No akurat tak się złożyło, że z nimi mi się lepiej rozmawia i zajmuję się ich produktami. Generalnie to, co robimy, to jest dość proste. Robimy aparaty i robimy je dla wszystkich. I to ludzie używają ich do tworzenia. To dosyć szybko nas to skłoniło do tego, żeby sprawy nałodowskie mi się zainteresować. To zainteresowanie przejawiło się tym, że mnie firma wysyłała na studia. Z czego się bardzo cieszę. A ci fotografowie zawodowi są tacy. O, dziękuję fajnie, że pan przyszedł. Są w ogóle, w, tak powiem, w masach ludzi fotografujących mniej więcej podobnie do, do kucharzy takich super kucharzy, wśród ogółu ludzi gotujących w Polsce. Każdy gotuje, nie każdy jest kucharzem. Tak więc ludzie używają naszych aparatów, a nasza funkcja jest, jest bardzo służbna. Można przewijać dalej, jak nam boli, to niewiele się będzie zmieniać. My po prostu robimy aparaty i do niedawna wystarczyło po prostu co kilka lat robić jakiś lepszy Szybszy, nowszy, cięższy, lżejszy, doskonalszy, bardziej wytrzymały. Ale w pewnym momencie okazało się, że, że przyszła era cyfrowa i to już nie jest takie proste. Już nie wystarczyło, no teraz już kolejna parada, tak więcej megabiceli, szybciej, więcej zmian itd., tak i Tak, Państwo widzą, bo to małe rozbudowę. Ty ostatnie mniej więcej 100 lat rozwoju. To są w ogóle, wyłącznie japońskie. Zmieniło się mniej więcej to, jakby z punktu widzenia użytkownika, że jeszcze 10 lat temu każdy z tych produktów, nieważne, lepszych czy koszów, młodszych czy większych, brał do ręki fotograf i to on tworzył on nadawał sens w tym głupim urządzeniom. A od mniej więcej 10 lat to się właściwie zbiega z erą fotografii cyfrowej, z takim bardzo masowym jej rozprzestrzenieniem. To nie fotograf bierze do ręki aparat, tylko każdy bierze do ręki aparat. I jak gdyby fotograf czyni, przepraszam, aparat czyni fotografa, tak, jak okazja czyni złodzieja. Eee, I to jest tylko pozornie paradoks, bo z punktu widzenia prawa to jest prawda. Każdy z nas jest fotokratem Każdy, wybierając moment ciśnięcia z migawki, dziękuję, <śmiech> wybiera tę unikalną chwilę, która nadaje indywidualny charakter obrazowi. I Gorzej już jest zresztą. Może nie w przypadku czyli z tak zwaną niezbywalną więzią twórcy z dziełem. Rzadko kto, kupując czy używając amatorskiej błyszanki, zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że jest coś takiego, jak nierozlewana więź jego z dziełem, i że przez następną przykładowo ostatnią godzinę w parku stworzył pół tysiąca dzieł. Stworzył te pół tysiąca dzieł i w zasadzie bez wartościowych z punktu widzenia fotografii prawdopodobnie. Ale prawo nie bierze pod uwagę wartości no i tak w tej chwili jest zbudowany nie ma w tym nic złego tylko, że większość fotografujących po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że, że są twórcami szkoda, że sobie nie zdają z tego sprawy bo w kumuszcie fotograficznym jest znacznie więcej niż tylko użycie aparatów, każdy fotograf jest jak poeta i zasady są takie same od, od wieków, od tysiącleci nawet mogę śmiało powiedzieć idąc za Horacym, mamy dwa elementy jest sztuka i jest talent jest ingenium i jest arts mamy boski pierwiastek talentu i latami nabywana taka warsztatowa, rzemieślnicza umiejętność operowania narzędziami które, tworzy, które służą do tego abyśmy stworzyli to co nam błysnęło. I w przypadku fotografa to jest bardzo wiele elementów. To jest operowanie światłem, cieniem, plamą barwną. To jest kompozycja, budowanie planów pierwszych, drugich, trzecich, czwartych. To jeżeli chodzi o samą kompozycję, taki krótki rys. Wreszcie poszukiwanie tak zwanego decydującego momentu, żeby w jednym zdjęciu zawrzeć charakter, atmosferę, Czegoś, co jest bardzo duże, co trwa. No szkoda, że sobie którzy nie znają z tego sprawy. I cóż, jak to w tej chwili wygląda? W tej chwili, no cóż, cykniemy fotkę. Kumpel nas poprosił, dać, tę fotkę. No to dobra, wstawię cię na I Tu nie ma jeszcze żadnego naruszenia. Autor wstawił swoje zdjęcie. Wolno mu to zrobić. No to on jest panem swojego dzieła tylko że on podjął w ten sposób górę decyzji, z której sobie nie zdaje sprawy. No i później leci. Yy, przykładowo zdjęcie zostało ustawione. kupel się podzielił na 500 znajomych, dwa dni później okazało się, że w tle były dwie bardzo znane osoby, które niekoniecznie chciały być sfotografowane w sytuacji zupełnie prywatnej. Tydzień później, kiedy już wszystkie tabloidy przetrukowały to zdjęcie, bo wolno, zostało ubieszczony na Facebooku. Już bardzo poważnie się skontaktowali prawnicy z autorem, który opublikował, naruszył, co prawda akurat nie swoje prawa, ale prawa innych, i zupełnie o tym nie wiedział. I to nie wiedział, to bardzo słodkie jest dla prawników, tak? że on nie wiedział, ale w tym upatrujemy przyczynę wielu porączek współczesnej fotografii której ilość zupełnie nie przechodzi w jakość. Nie przechodzi w jakość przede wszystkim z tego powodu, że miejsc, w których się konsumuje obraz jest gigantycznie więcej niż 20 lat temu, bo mamy internet upraszczając, a również dlatego, że że ludzie nie dbają o to, żeby robić coraz lepszą fotografię. W tej masie, oczywiście. Jest wielu takich przypadek, ale w tej masie ilość nie przechodzi w jakość. I stąd stworzyliśmy takie miejsce. Doszliśmy już do 1994 roku w historii. Tak to wyjątkowo poza japońską reklamą jest w Polsku. Przepraszam, tutaj Tak, tak, tak, tak. Tu tak, już było. Nie tylko dla fotografów zawodowych jest portal fotoprawa, który stworzyliśmy. On ma generalnie rzecz biorąc za zadanie wszystkim fotografującym tą lukę, jak gdyby, wypełnić. Żeby zdawaliśmy sprawę z tego, jakie mają prawa, ale też jakie mają obowiązki, jakie ma, czyhają zagrożenia. W tym takim trwającym może przykładzie, który przytoczyłem, który wcale nie jest taki nieprawdopodobny. Byłoby prosto, jak gdyby nie kilka. Takie trzy podstawowe trudności. Po pierwsze, prawo jest niezrozumiałe. To, co Państwo tutaj widzą, to dla Państwa jest mniej więcej tak zrozumiałe, jak polskie prawo dla przeciętnego użytkownika. Rozumieją Państwo obrazki, to co widzą, ale drobny druczek po japońsku to nawet dla mnie jest zupełnie ciemna sprawa. I tak mniej więcej jest napisane prawo. No weźmy przykładowo moją ulubioną Definicję. Co współczesny człowiek, taki inteligentny, kulturalny, młody nawet, powie o publicznym udostępnieniu utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybrany. To państwo, jako dobrze wydrukowani prawnie, może wiedzą, co to jest. Artykuł 25, ustęp 4 prawa autorskiego, ustawy o prawie autorskim. To fajne sformułowanie, prawda? A to chodzi o internet. Nie ma definicji. Nie ma słowa internet w prawie Jest ta definicja. Można się zachwycać jej ponadczasową pojemnością, bo ona obejmuje coś znacznie więcej niż teraz znany nam internet. Tylko, że dla przeciętnego człowieka jest zupełnie niezrozumiałe. Drugim naszym problemem i tutaj takim bardzo polskim jest to, że my nie lubimy stosować prawa. Ktoś z Państwa stosował ograniczenie prędkości. Jadąc tutaj 50 godziny w obszarze zabudowanym, tak każde ograniczenie to my lepiej wiemy, jak szybko powinniśmy wiedzieć. I tak to mniej więcej wygląda prawo po polsku. My w genach wiemy, jak szybko możemy jechać. Nikt nam nie będzie pisał 20 na godzinę, na objeździe, na zakręcie. Co było to sprawach bardziej skomplikowanych, jakim jest prawo autorskie, to już z, z mlekiem matki nie, nie, nie pozyskaliśmy tej wiedzy. <kluzny> więc daje się przekonać kogoś, żeby to poznał. E a trzecią trudnością jest jak gdyby pokazanie fotografom, bo jednak i fotografującym celu, do którego ich namawiamy, bo namawiamy ich do stosowania prawa, do używania prawa. Mają to prawo, niego go używają. I tą trudnością jest pokazanie jasnego zysku z tego, że będą go stosować, ponieważ orzecznictwo potrafi być w Polsce ambitalentne. To, co w jednym sądzie jest jawnym, klasycznym naruszeniem, w innym niekoniecznie może być tak sklasyfikowane. Poza tym w rozmowach z wielu z fotografami, którzy już mieli takie doświadczenia przykre, przykre bo kontakt z prawym sądzie i z swoim byłym pracodawcą jest zawsze przykry, okazywało się, że sądy przy wycenie naruszenia biorą nie cennik, który istnieje, organizacji zbiorowego zarządzania, który musi istnieć, tylko biorą pod uwagę tak zwaną średnią rynkową wartość zdjęcia. To, to proszę Państwa, jaka jest średnia rynkowa wartość zdjęcia? Czy 60 tysięcy za zdjęciem do mądrom? Mało. Czy 60 groszy za zdjęcie do menu, które ostatnio się dowiedziałem, że fotografowi zaproponowano? No właśnie. Nie ma jednego rynku fotografii. gorsza? Jest tam kilkadziesiąt specjalizacji, ale w każdej z nich poza garstką specjalistów, którzy tylko w tym rodzaju fotografii są super, istnieje masa takich fotografujących, którzy chcą zaistnieć za każdą cenę i zwerdzą się z swoich praw. Już nie mówię o wynagrodzeniu, bo to jest sprawa wtórna. To za bardzo nie wiadomo, po co oni chcą zaistnieć, skoro nawet ich nazwisko nie jest publikowane często na zdjęciach. I reasumując, po tych trzech trudnościach portal do prawa się rozwija. Wszyscy mówią, tak, to dobrze, że jest. My namawiamy fotografów, żeby używali prawa. Według nas nie jest ono źle napisane. Gdzieś się można przyczepić, ale generalnie w taki prosty, dziewiętnastoryczny sposób chroni małą jednostkę przed dużym pracodawcą. Więc bardzo ładnie. I w czasie jednego z wywiadów, który mogą Państwo obejrzeć, szef fotografów Arzenstwans Press powiedział nam, że jeśli nie traktujesz poważnie swojego prawa autorskiego, to nie traktujesz poważnie swojej fotografii. Bez prawa autorskiego nie ma na przykład informacji. Bo jeśli zdjęcie nie ma praw autorskich, nie ma potwierdzenia, czym jest, kto je zrobił, jak, gdzie, dlaczego, to ono nie jest informacją. Jeśli zginie prawo autorskie, w takim znaczeniu informacyjnych zdjęć, to pojawią się sponsorzy informacji. I to już sprawa nie jest taka włacha i zabawna z punktu widzenia mediów. Więc cały czas powtarzamy fotografom, używajcie prawa, fotograf ma prawo używać prawa, jak go nie będzie używał, to każdy będzie fotografem, czyli nikt nie będzie fotografem. A nasza kultura jest obrazkowa i będziemy żyli w coraz gorzej w coraz słabszych. Nie będzie nam się żyło lepiej, szczęśliwiej i nie będzie już dniać na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia.